Podcast Nie Tylko Dla Orów, podcast bez nazwy Wrocław 2009. Maciej na ucho mi tutaj szeptał. Podcast Nie Tylko Dla Orów to jest jego najulubieńszy podcast, a moja skromna osoba to guru. Maciej, bez fałszywej skromności, bez fałszywej skromności. Co takiego jest w Nie Tylko Dla Orów, że, że, że takie dość dziwne teorie snujesz? Co? O co chodzi? Ja myślę, że największą mocą podcastu nie tylko dla Orłów, jest to, że bardzo do siebie przywiązuje. Co jest tego bezpośrednią przyczyną? Ja wątpię, że to jest perfekcjonizm twój, jako autora tego podcastu. Niezaprzeczalny perfekcjonizm, zawsze starasz się, nawet jeżeli zaprzeczasz, to żeby te odcinki brzmiały tak, jak nie wiem żadne inne polskie podcasty. Ale wątpię, że to perfekcjonizm sprawia, że te podcasty uzależniają. Ja myślę, Ale że... Przepraszam, że ci przerywam bardzo. Mówiliśmy w podcaście, który nagrywałeś dla siebie, że bądźmy właśnie nieperfekcyjni. Martin nie dąży do perfekcji, bo perfekcja czasem zabija podcasting. Stajemy się radiem, nie stajemy się podcastem. To jest kolejna sprawa, o której muszę wspomnieć, że nie słuchasz swoich rozmówców. Ja powiedziałem, że to na pewno nie jest perfekcjonizm, któremu często przeczysz, ale do którego dążysz. Aha, to ten przedrostek nie gdzieś mi umknął. Tak. Ja myślę, że to jest to, że każdy wtorek, każdy wtorek jest wtorkiem, który poświęca się na podcast nie tylko dla Rufi. I 52 odcinki w najgorszym wypadku każdego roku sprawiają, że e, będąc z Tobą, będąc u Ciebie w domu, będąc e, z Tobą na wakacjach, będąc z Tobą na spacerze, będąc u Ciebie w kuchni... a bo u mojej mamy w Stanach w lodówce też było. Albo u Twojej mamy w lodówce, e, ale możemy spotkać się co tydzień i to sprawia, że ja strasznie zżyłem się z podcastem Nie Tylko Dla Orłów. Stał się... Ja, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś strasznie górnolotnie, ale stał się jakby może nie tyle częścią mojego życia, ile częścią mojego funkcjonowania. To jest coś, do czego się bardzo przyzwyczaiłem. Ja nie słucham Nie Tylko Dla Orłów od początku. Ja słucham Nie Tylko Dla Orłów od jakichś dwóch lat i dziewięciu miesięcy. Ale od tego czasu ja jestem e, po prostu pewny tych wtorków, pewny wtorków e, i ta pewność sprawiła, że nie tylko dla Orów jest e, dla mnie, no, takie ważne, takie ważne. E, no ale Maciej... Ty nie jesteś dla mnie ważny, ważny jest dla mnie Twój podcast, taka jest prawda. E, poznałem teraz Ciebie, strasznie się cieszę. Uważam Cię za bardzo sympatyczną osobę. Spędziliśmy ze sobą e, bardzo miło kilka, ki, ki, kilka godzin. Zdecydowanie za mało czasu. Chciałbym spędzić z Tobą dużo więcej. Go... No, basenu, bez, już ci nie bez, basenu już Ci nie wykopię, tak jak Przemek. Bez dwóch znaczności. Przemek absolutnie. Siemion, przy, podcast Hochlander, pozdrawiamy go, siedzi zaraz tutaj obok. Ale ja myślę, że podcast nie tylko dla orów, dlatego jest tak ważny dla mnie, że dzięki po prostu Twojej niesamowitej pracowitości możemy spędzać tyle czasu w ciągu roku. Ja myślę, że to jest około 45. 50 godzin w ciągu roku? No to jest kawał czasu, to jest pełen tydzień. No może teraz nawet trochę więcej w tym roku. Trochę tego jest, więc tutaj no, Jakiś czas zaprosił do mnie do domu, albo ty byś mnie zaprosił do siebie do domu. Ja słucham ciebie i jakoś chłonę Twój głos. Wiem, że udajesz w swoim podcaście, że jesteś pozerem i w ogóle tak naprawdę to, wiesz, niewiele prawdy z Ciebie samego jest w Twoim podcaście, ale nie chcę w to wierzyć. Ja po prostu wiem, że podcast nie tylko dla orów jest po prostu Filipem Dawidzińskim i niech tak zostanie. Rozmawiałem z Martinem podczas naszego ostatniego spotkania i spytałem się, czy masa krytyczna i podcast nie tylko dla orów, to czy my coś kreujemy, czy my coś nadajemy ton? Czy ktoś nas słucha? I Martin powiedział, może prawdziwie, może nieprawdziwie, że, że my to chyba jesteśmy masa krytyczna i, i ja to takie może dwa ostatnie filary, które stoją jeszcze mocno na ziemi i może nie nadają ton, ale jakby wyznaczają pewne reguły. Znaczy chodzi o to, że Martin jest z jednej strony barykady, a ja myślę z drugiej strony. Obydwoje jesteśmy podcastami autorskimi. Martin może więcej jest krytycznie nastawiony do świata. Ja raczej tej krytyki prawie nie mam w ogóle i podchodzę całkowicie śmiesznie do tego, chociaż Martin też się śmieje. Chciałem się spytać o filary polskiego podcastingu. Co jest ważne, żeby polski podcasting był taki, jaki jest? Albo, może inaczej, żeby się rozwijał, bo to jest chyba ważniejsze od, te, od tego, żeby, żeby było jestestwo, ale... Ważne to, żeby był, ale ważniejsze jest chyba, żeby się rozwijał, żeby nie, żebyśmy nie stali w miejscu. Czy jest coś takiego, znowu zadaję 20 pytań i na końcu już nie pamiętamy, jakie było pierwsze pytanie, czyli kasuję wszystko, co było na końcu, na początku, wszystkie pytania i, i podpytanie jeszcze raz jedno, w tym się z czasem gubię w tych pytaniach, ale chciałem się spytać, co zrobić, żeby polski podcasting się rozwijał i jak, jak polski podcast, podcast może się rozwijać? Czy ty uważasz, że że robisz coś innego niż kiedyś, aczkolwiek dalej to jest nazywane podcastingiem. Znaczy Wydaje mi się, że na pewno robię coś innego niż e, kiedyś, ale o tym za momencik. Powiedziałeś, e, co należy zrobić, żeby polski podcasting się rozwijał. Ja, e, nie, uj nie ujmując pracy i wysiłku, jaki wkładają e, Borys, e, Łukasz e, czy też ty, Między innymi w rozwój... I Wincenty Pslowski też. W rozwój na przykład podcast.pl, bo jest to tak naprawdę w tej chwili jedyny... Autorski już pomysł Borysa chyba. W tej chwili tak. Ja byłem na początku bardzo... bardzo taki freakowy, jeżeli chodzi o podcast.pl, bo mówię, cholera, nareszcie ktoś to wszystko zebrał razem do kupy jeżeli ktoś gdzieś usłyszy na temat słowa podcast to wszystko znajdzie w jednym miejscu ale teraz patrząc przez pryzmat czasu stwierdzam, że dużo lepszą robotę dla polskiego podcastingu zrobił no zrobił Martin tym swoim Podolskim i wrzucając adres tak naprawdę jednego podcastu, jednego podcastu masy krytycznej gdzieś na końcu, w napisach końcowych tego teledysków na YouTubie, niż to wszystko, co zostało zrobione w, na podcast.pl. Dlaczego? Może dlatego, że to troszeczkę ten cały podcast.pl odstaje od tego, jak w dzisiejszych czasach powinien wyglądać internet. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób powie jasne, gdyby byłby Martin, a nie byłoby podcast.pl, to te wszystkie osoby, które słuchały balady o Podolskim, nie dotarłyby do tych wszystkich podcastów, które zyskały na popularności Podolskiego, ale tak czy siak, takim jednym pojedynczym działaniem na pewno Martin zrobił więcej niż zrobił podcast.pl. Nie robiąc wiele, zrobił bardzo dużo. Tak. Tak, myślę, nie ujmując jakości myślę, tego, co robimy. Myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, że e, jeżeli będzie się robić coś z sercem, to będzie to przynosić, to będzie to przynosić e, e, jakieś wymierne efekty. E, a jaki był mój podcast, gdy zaczynałem, jaki jest teraz i jaki będzie, e, to też powiem coś, co na pewno nie zdziwi e, wielu osób, e, gdy zaczynałem słuchać podcastów, to e, słuchałem Martina, słuchałem Borysa, słuchałem Ciebie, e, słuchałem Witkowskiego, e, ale muszę przyznać, że m, mnie do nagrania podcastu tak naprawdę zachęcił e, Lechowicz Martin, ale oczywiście nie ma są krytyczną, tylko Odwykiem. Miał taki jeden odcinek, w którym, po, którego puenta była taka, że jeżeli planujesz coś w życiu zrobić i odkładasz to cały czas na potem, to, to lepiej przestań to robić, zrób to teraz, bo nigdy nie wiesz, czy jutro jeszcze będziesz miał okazję, żeby to zrobić. Ja po urodzeniu dziecka po prostu powiedziałem, fuck it. Słuchasz tych wszystkich ludzi, zawsze chciałeś to robić, więc zacznij to robić. I ten początek był taki bardzo martinowy. Zobacz, przemek nam pokazuje wideokaz, który nagraliśmy w trójkę. Bardzo ładne klimaty, bardzo ładnie to wyszło. Fajne światło, dwa, dwa zoomy, dwie świeczki, trzy piwa, dwie herbaty, moje wysokie czoło, skwary nieogolona twarz, przemka dość kuszący profil. I, ta M -Ogrzywa, I tak emogrzywało. I tak emogrzywa. Um, Czyli... Poczekaj, poczekaj, czyli Martin... Bo ty już chcesz. Był Martin ja wracam, wracam, wracam, wracam. Martin, Martin cię... Te pierwsze odcinki tak. były takie bardzo Martinowe. Mm. E, ja być może teraz bluźnie, ale ja staram się, aby każdy kolejny odcinek, myślę, że tak gdzieś od 20-25 odcinka podcastu Poznaństwy, staram się, żeby te odcinki nie były takie surowe. I zaczynam coraz więcej przy nich tam jakoś dłubać, tak? Jakieś tła, Miąchy, tak, jakaś tak? muzyka... Oczywiście, jak dasz czyty. mi adres swój, to Ci wyślę płytę z, z efektami kolejną. I jakieś wstawki i, i szczególnie te ostatnie odcinki, te takie wyjazdowe, które powstały w jakimś tam trudnym okresie dla mnie, ale były takie... Ale, przepraszam, rozwinę, ale tylko w krótkich słowach, e, trudny dla podcastingu Twojego okres? Powiedz nie, tak ja, albo nie. Ja myślę, że te, na tym okresie w A. moim życiu mój podcasting zyskał. Mhm. E, no i teraz wiem, że od, Marcina, od Martina te moje odcinki zmierzają w stronę e, tak, no, bardziej nie tylko dla orłów. To już e, wiem, że od kilkunastu tygodni te odcinki nie są tak całkiem surowe. E, już chyba tak całkiem surowe nie będą nigdy. Więc tak wygląda tak wygląda podcast bez nazwy. Dzisiaj e, używam tego samego kremu, co ty. Bardzo dobry jest. Royal Man Expert. Tak. Bardzo dobry. Dla zmęczonej twarzy. Dla zmęczonej twarzy z podcastera. Chciałem cię spytać, skoro już mam cię tutaj na wyciągnięcie ręki i nawet czuję lekko twój nie, twój lekko odstający od twarzy zarost Chciałem się spytać o Jedźmy dzisiaj osobiście Chciałem się spytać o American Experience Czy to się da słuchać? Bo ja mam czasem wątpliwości czy takie rzeczy na żywo bez absolutnie prawie montażu czy w tym jest sens? Czy to da się słuchać? Ja w tym widzę ogromny sens. Jak ja słyszałem pierwszy odcinek American Experience jeszcze na, na lotnisku, e, gdzie cały czas wiesz, komentowałeś to, co widzisz e, na żywo i tak dalej, tylko jakieś krótkie przerywniki, ja sobie powiedziałem, cholera jasna. I reszcie, reklama podcastu bez nazwy, na że reszcie, mnie tak dzwoni z Ameryki. No, skończyło no. się na samej reklamie, miało to wyglądać troszeczkę inaczej. Niestety żona nie pozwoliła mi zrezygnować z wakacji. Mieliśmy razem jechać do tych Stanów. Tak. Jak wyszło. No no men. chciałem Cię potem znaleźć, walka teraz, bo tam tylko trzymają zabójców tupaków. E, ale tak, dla mnie jak najbardziej. Szczerze powiedziawszy, ja nie mam zielonego pojęcia, e, co mogą o tym powiedzieć regularni słuchacze podcastów. E, bo Ty jesteś trochę już zboczony, że tak powiem, słuchasz, bo musisz. Bo ja jestem zboczony, tak, tak jak zresztą pokazywałem dzisiaj. Tak dziękujemy. E, tak dziękujemy ponad 140 nieodsłuchanych podcastów e, w iPodzie e, mi podobało się strasznie e, nie wiem jak podobało się Twoim e, starym słuchaczom którzy są przyzwyczajeni do e, żyletki tak zwanej co to jest żyletka? E, ostrego cięcia podcastów montowania, dopieszczania i w ogóle Ale dla mnie naprawdę palce lizać. Z dużą przyjemnością wysłuchałem wszystkich 14 odcinków, które były do tej pory e, i tych dwóch wideokastów. Tak, wideokasty są jeszcze trzy, ale niedomontowane do końca, ale pozwólmy wrócić mi do kraju. Więc dla mnie rewelacja. Dla mnie też rewelacją był e, podcast. E, Przemka z tak, Nepalu. Z, z Nepalu, który trwał blisko dwie godziny. Wiem, że wiele osób nie dotrwało do końca. A... To jest właśnie ciekawe też, takie... A ja czerpałem z tego no. bardzo dużo przyjemności, po prostu... Ja jestem troszeczkę chyba zboczony, wiesz, ja lubię podsłuchiwać ludzi chyba. Mm. Nasz, nasz naród tak ma, lubi podsłuchiwać. I dużą przyjemność sprawia mi po prostu słuchanie tego, kto... Ktoś tam gdzieś coś tam... Czy ty popowiada. masz mniejszą gąbkę? No, nie. Chyba nie. nie. Może Twoja ja mam... jest bardziej na pluta. Aha, tak. Dzisiaj w podcaście nie tylko dla Orów Maciej Skwara oraz za konsoletą, z drugiej strony żeby Przemek Siemion z podcastu hochlander.net. Najbardziej leniwy polski podcaster na świecie, aczkolwiek podróżuje po świecie i to go troszeczkę zwalnia. No bo jednak Nepal, te sprawy, zanim dojdzie do siebie, choroba lokomocyjna, choroba ciśnieniowa i świńska grypa. świńska grypa. A to ja jestem, bo ja byłem w Meksyku. Um, tak, właśnie. I zatem dzisiaj króciutki 20-minutowy podcast czyli jeszcze ostatnie trzy minuty z Maciejem Skwarą, chciałbym się spytać polski podcasting czy to ma sens robić jeśli, jeśli jakby to powiedzieć jeśli wciąż nie widzimy tych ludzi czy, czy, czy jednak takie spotkania jak dzisiaj coś zmienią w Twoim życiu znaczy, czy zmienią tak naprawdę? Czy będziesz mniej mnie słuchał albo więcej, bo jestem przystojniejszy, albo mniej przystojniejszy, coś ci powiedziałem nie miłego, albo coś teraz znaczy, na żywo? nie, ja przypuszczam, że po prostu będę słuchał nie tylko dla rów e, równie często jak do tej pory, czyli co tydzień, jeżeli nie we wtorek, to w środę, najpóźniej w czwartek, jakoś czas trzeba sobie też dozować. Nie widzi się ludzi, mówisz, Eee, no właśnie, może, bo czasem robimy to, robimy to robimy to czasem cał całkowicie facie. anonimowo do nikogo, nie? I czasem może to boleć albo może nie boleć, ale cholera, no, nie robimy to gdzieś i nie wiadomo kto to słucha, więc po co to robić? Znaczy powiem Ci tak, dopóki chociaż e, pięć osób będzie chciało słuchać tego, co nagrywam będę to robił dalej, bo ja bardzo często o tym mówię, że ja nagrywam dla siebie żeby coś od zrobić. samego początku, czy od pewnego momentu? Od samego początku. Ja po prostu tak jak powiedziałem, jak, jak Martin, w którymś z odwyków powiedział, jeżeli chcesz coś zacząć robić, to zacznij to robić, bo jutro nie będziesz miał okazji. Zacząłem nagrywać dla siebie. Potem pojawiły się pierwsze komentarze, jakże wiel bardzo przyjemne dla, dla, po, dla podcasterów. Potem zacząłem się temu jakoś przyglądać. Zobaczyłem, że słucha mnie najpierw 15 osób, potem 50, potem 80 potem przyszedł pierwszy mail drugi mail, że ktoś tego słucha i ktoś czerpie z tego dużą przyjemność ja nie wierzę w to że jeżeli nagle zacznę dostawać 50 maili tygodniowo, że te maile będą sprawiać mi większą przyjemność niż ten jeden mail w tygodniu niż w miesiącu bo nie ukrywajmy tak naprawdę najważniejsze jest to, że ktoś w ogóle stwierdził że to co my mówimy do niego jest ważne i tak jak mówię, odzew czy to od jednej osoby, czy od 50, już nie robi mi tak naprawdę dużej różnicy. Tak naprawdę najważniejszy jest ten pierwszy mail, który przychodzi, stary, robisz naprawdę fajną robotę. I wtedy, dopóki będę wiedział, że ta jedna osoba czerpie z tego taką przyjemność, to poza tym, że ja bardzo miło spędzam czas, sprawia, że mogę nagrywać, jeszcze przynajmniej do 50. odcinka. Hmm. Tak, tak, tak. Tak to wygląda. 50. odcinek Macieja już był y, o wiele, wiele dawno temu. 6 miesięcy temu. Sześć miesięcy temu. Ym, chciałem się spytać y, na koniec, y, co można powiedzieć y, o Przemku, który tutaj y, siedzi obok i milczy. Y, czy są szanse, żeby on zaczął nagrywać? Masz minutę. Przemek. Myślę, że Przemek zacznie nagrywać, ponieważ, jak to powiedziałeś, 6 miesięcy temu w internecie rozpętało się takie piekło, jak rok temu rozpętało się wokół osoby niejakiego Tomahołka, który też olał swoich słuchaczy, dla których jego podcast był naprawdę ważny na szczęście znalazły się osoby, które przypomniały mu, że jeżeli już ktoś zaczął nagrywać podcast, to nie jest sam i jest winny co po niektórym osobom od czasu do czasu jakiś odcinek i myślę, że jeżeli to dotarło do Tomawka, to prędzej czy później dotrze też do tego tutaj delikwenta mhm. który teraz siedzi i gładzi mhm. się po Szczecinie na twarzy mhm. i będziemy mogli liczyć jeden podcast na kwartał tak jeżeli będzie miał dwie godziny, to ja mam nic przeciwko temu. Niektóre kobiety mówią, facetowi się poznaje po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą. E, to mafek, niektórzy mówią, że już jest skończony. No ale cóż, to tyle. Dzisiaj w podcaście nie tylko dla Orów, e, przybliżamy, przybliżamy sylwetki podcasterów. Maciej Skwara, e, za konsoletą Przemek e, Siemion. E, to tyle, dziękujemy i zapraszamy na kolejny podcast. Czyńcie dobro.